Teraz słyszysz moje brzegie, teraz słyszysz moje słowo Wciąż na zmianę, raz na domu Dzisiaj pół na pół, ciarno, biało kolorowo Poezję wiem, bijam się w świat, swoją mową Zdrową ekipę gotową, nasza lewa ma na sobą trego Drogą, no bo jaki jest on, tacy my Zasada nasadą. ulicy na dzień dobry jebać psy. Nie masz do nich nic, w dupie masz ty Ale Teraz boczak, masz łzy? Czy to było, ci potrzebne? Teraz kto braci zelnia, chuj tam bucha jemme no. już nie wie, tata, więc zamówki nie będzie Za to śmiech, którym znowiem jest on zawsze i wszędzie W moim życiu, które wpierdolone wiedzie, Ale go kto pierdoli, LSO sre napiedzie HNR -E. Ten, takie życie widzie HNR, ten, takie życie wiedzie. Ktoś łapy zacierasz, czy ktoś tak nosi na życie w innym miejscu. Nie chcę nikomu tutaj kurwa dawać laski, ale szuję bez HNR, HNR, ten, gim. Mę HNR, ten, o tym mówią me teksty. Moje poczynania dla konfidentów Meksyk, pomyleńcy pojechali ze życiem do reszty, a teraz mogą Puszynę, sobie szaleć tam, gdzie jest festy. Zniebanych swoich szaków szakron na nich po raz setny. Czy bo że ten świat jest zbredny, że ten twój jest bredny, żeś nie był przyjścia biegło. Wysokości miały być owoce pokruszone cegu. Były Dlaczego? Tylko nie pali coś głupiego, bo za dużo tego Już słyszały moje uszy i widziały oczy moje, wymagały, bym cię Ściany brednie zburzył, wziął kraja by odkurzył I przyjadać jeszcze z nim, bo chłop przecież na to zasłużył. CEM liryka na osługi chodnikach Nawijamy o tym co nas dotyka Coś pojawia się co znika coś dociera gościka, Ktoś budzi na w papierach to łapy zaciera Znów ktoś tak się na życie W innym miejscu był oświcie Słupy synny wycierpicie Z witam ulicę Jestem blidkim jestem I pierdolę całą resztę Populacji nie? widoczna gołym okiem, krok za krokiem Rok za rokiem, to my was mieszamy z złotem Pierdolono swoją sztą hołotę, konfidentów poczynania dla konfidentów Meksyk Pomylecy pojechali ze życiem do reszty Co zrobisz, jak uważasz, już żyjąc się naraża Zakazane kurwa kusi, nie każdego strata ruszy duszy Nie oddawasz serca, nie męczę ani męca każdy trzymik, to projekcja wielu nie może znaleźć własnego miejsca, realia prosto z dos księstwa WDW aż do śmierci Woke ADF już wiesz, jak jest